Kadr dzisiaj odcinek 81 naprzeciwko mnie, Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie, Andrzej Nowak. Złe wiadomości. Najpierw Oj, dużo ich można powiedzieć w tym tygodniu, w tym, przez ostatnie dwa tygodnie. Zmarło parę osób, kilka wydawnictw się kończy bądź zakończyło, więc po, po kolei przejdźmy przez to. Zmarł twórca tajfuna, postaci tajfuna Tadeusz Raczkiewicz, urodzony w roku 1949 więc dożył lat 70, jeśli mnie matematyka nie myli. I jest to, był to twórca znany właśnie przede wszystkim z tajfuna. Udzielał się bardzo mocno na łamach Świata Młodych. I tam też debiutował. Tak jest. I e, obok Charlotte Paweł i Henryka Chmieleckiego był właśnie tam najczęściej publikującym e, komiksy. E, w jego dorobku jest bardzo dużo e, komiksów. Tutaj, Przyznam się szczerze, że, że tajfuna co prawda znam, ale tej całej reszty tak no nie do końca. I dlatego troszeczkę się zdziwiłem, że na przykład w wydawnictwo Ongrys lata, lata temu, w 2009, wydało sporo tytułów Tadeusza Raszkiewicza. Spra mm -hmm. Sprawdziłem sobie, jak jest z dostępnością. Jest różnie, więc <śmiech> nie, nie jest w chwili obecnej dla mnie łatwą rzeczą, żeby nadrobić, ale tajfuna znam. No, I i tajfuna też da się kupić. Mm -hmm. Więc nawet sprawdzałem dzisiaj na stronie wydawnictwa i dalej, dalej jest dostępna większość numerów, także mm -hmm. można się zapoznać. Myślę, że na rynku wtórnym <coughs> również jest możliwość, um, żeby, żeby go sobie sprawdzić. Było lata temu takie wydanie zbiorcze z Mandragory, nieistniejącej też już. Mm -hmm. I z tego co wiem, to przynajmniej widziałem je też. Można jeszcze dostać gdzie nie gdzie, oczywiście tylko z drugiej ręki. No ale tak jest możliwość zapoznania się z dorobkiem Tadeusza Raczkiewicza I no co tu dużo mówić, kolejne duże nazwisko nam, nam niestety odeszło. No tak, ale jak to w <śmiech> pewien sposób, na szczęście bywa z komiksami. I ogólnie ze sztuką, jeśli nie ma już z nami autorów, no to cały czas pozostają dzieła i, no i z tego się należy cieszyć i mam nadzieję, że będą dostępne. Tak, a warto też wspomnieć o tym, że... <śmiech> Przepraszam, coś mnie grypka łapie dzisiaj. Jaka grypka? Y Kaszelek, dobra, okay, nie, nie, dobra, nie będę cię straszył. Natomiast e, zostało też wspomniane parę razy przez kilku twórców komiksowych, że mm, jest w fazie przygotowania antologia tajfunowa mhm. e, poświęcona właśnie Tadeuszowi Raszkiewiczowi, która powstawała jeszcze gdy żył i no, już niedługo się pojawi, więc myślę, że jest to też taka rzecz, którą warto będzie wypatrywać i też przy okazji będzie to... Nad spodziewanie nadspodziewanie mocny hołd twórczości tegoż, tegoż twórcy. No, no smutno, że, że odszedł, ale tak jak powiedziałeś, jego dzieła z nami zostaną i mamy nadzieję, że nie zostaną zapomniane. Mhm. Zmarł też tutaj tak, taki, powiedzmy, news około komiksowy. Zmarł aktor Luke Perry, którego można kojarzyć z Beverly, z Beverly Hills przede wszystkim. Kto nie oglądał Beverly Hills, niech pierwszy rzuci kamieniem. Okej, okay, nie rzuciłeś, dziękuję. Natomiast y, ma w swoim dorobku takie y, elementy oko około Obecnie Element. No, obecnie grał w, mm, Riverdale. w Riverdale, gdzie wcielał się w rolę e, Ojca Archiego. Natomiast też e, po drodze grał w. No czekaj, bo staram się to sobie odnaleźć, ale grał w Jerem Jahuo, w telewizyjnej adaptacji te, tegoż komiksu, który nawet sobie oglądałem i pomimo tego, że został średnio ciepło przyjęty, mi się nawet to podobało. Mhm. Jest to taki aktor, który zaliczył dość ciekawy kombek po, po wielu, wielu latach takiej e, średnio e, średniej obecności na dużym i małym ekranie. I był to taki aktor, którego się lubiło. Riverdale, gdy oglądałem, to to był chyba to była jedna z tych niewielu postaci, które naprawdę lubiłem. i Były prowadzone jakoś z sensem. No ale Riverdale i ja to... Ścieżki się rozeszły pod koniec drugiego sezonu i boję się wrócić. W zasadzie nie chcę wrócić. Ty też już chyba przestałeś oglądać, czy, czy jeszcze trwasz? Ja nie oglądam. Um, skończyłem na początku drugiego sezonu, po no. tym jak się pojawił Gang Albani. A, I... Ale wiem, że moja dziewczyna ogląda. I hmm. Jak narzekała na drugi sezon, to trzeci jest podobno, podobno fajny. Czasem jakieś urywki widzę, jak tam na Netflixie jest włączone. Hmm. No może jest lepszy. Okay. Tego nie wiem. No, ja, ja mimo wszystko też nie, nie, nie, nie chcę sprawdzić. Za to Doom Patrol dalej fajny. Doom Patrol dalej fajny. Natomiast w kwestii tych niezafajnych informacji, tym razem przejdziemy do wydawnictw komiksowych. Apropos pro, a mm -hmm. wydawnictwo komiksowe 7 marca ogłosiło, że mm, kończy swoją działalność, nie że upada, tylko kończy działalność, to jest ważne i godne podkreślenia, ponieważ już widziałem w pewnych miejscach bardzo mądre analizy rzeczowe rynku naszego. No i co tu dużo mówić? wydawnictwo komiksowe zadebiutowało 25 marca 2000. 13 roku wydało całą masę rewelacyjnych komiksów. W zeszłym roku chociażby Janina Szubur, Ta małpka poszła do nieba. Komiks ani kształt, którego dalej nie przeczytaliśmy i dalej przepraszamy. Tak jest. czy wszechsięga? Każdy komiks, który się ukazał w zeszłym roku był warty wspomnienia i był edytorsko naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Wiele, wiele innych komiksów. Codzienna walka, Kodrabina, czy oj kurczę jeszcze gdy wydawnictwo komiksowe współpracowało z Pruszyńskim zaczęło się ukazywać komancze, które mm -hmm. okazało się być no, niesamowicie fajnym komiksem no strasznie dużo fajnych rzeczy Stolp też wychodził i z tego co była informacja, bo to nie jest skończona seria Timow przejął wydawanie tej serii tak jest i tutaj no było tych komiksów naprawdę bardzo dużo, bardzo fajnych rzeczy zostało wydanych przez wydawnictwo komiksowe i przed nami jeszcze dwie publikacje. Jedno to będzie komiks autorstwa Michała Rzecznika, a, a także książka autorstwa Adama Ruska i to będzie takie ostateczne pożegnanie wydawnictwa komiksowego. Obie, obie te pozycje, jeśli dobrze kojarzę, pojawią się w maju mhm. i no, na tym na tym działalność wydawnictwa komiksowego zostanie zakończona no cóż, szkoda, szkoda. Nie ukrywam, że e, było to takie wydawnictwo, znaczy wciąż jeszcze jest takie wydawnictwo, którego każdą kolejną zapowiedź wyczekiwałem. Nie zawsze się udawało nabyć ten komiks, jak się mm -hmm. później okazuje, ale no, no szkoda, szkoda, bo to było takie kolejne wydawnictwo e, obok, powiedzmy, Kultury Gniewu i Timowa, które dawało nam takie komiksy, w których nie dominowały lasery z tyłków i, i tego typu rzeczy. Naprawdę fajne rzeczy, przy których można było e, pomyśleć, ruszyć głową, zastanowić się nad pewnymi sprawami polskich twórców. Mocno promowano, no cóż, będzie brakowało z pewnością wydawnictwa komiksowego. Na pewno. I padło też jeszcze, znaczy padło wydawnictwo e, okami, o którym kiedyś być może coś tu nawet być może wspominaliśmy. Mm. Wydawnictwo Okami, które można... Wspominaliśmy o planach chyba wydawania w zeszytówkach. Kurczę, patrz, i zeszytówki w Polsce się nie udały. Jak to się stało? Generalnie wydawnictwo Okami, to jest inicjatywa założona w 2016 roku, zaczęli od wydawania Grim Fairy Tales właśnie w formie zeszytówek. Udało im się przez te 3 lata opublikować 12 numerów. Po drodze gdzieś tam się też pojawiła seria Dragon Age, zabójca magów, też w formie zeszytówek, później jakieś mangi albo rzeczy około mangowe. Bo tak w sumie przyznam się szczerze, nie, nie zaglądałem zbyt mocno w ofertę tegoż wydawnictwa. Na przykład widzę tutaj taka seria jak Radiant, która z okładki wygląda jak manga, ale scenariusz i rysunki tony Walente, więc ewidentnie to manga nie jest, tylko to ma pewnie jakąś swoją mhm. nazwę. No, nie byłem. Klientem tegoż wydawnictwa, ale i tak hmm, informacja o tym, że nagle zniknęło z Facebooka e, sklep internetowy tegoż te, i w ogóle strona internetowa tegoż wydawnictwa e, została wyłączona, no świadczy o tym, że to jest już koniec. I e, no, pytanie teraz, czy jak sądzisz, czy mamy już jakieś początki kryzysu? którego tak długo wypatrywano na naszym rynku komiksowym? Um, kryzys to jest bardzo, bardzo skomplikowana rzecz, bo w sensie co będzie kryzysem? Czy zamykanie się wydawnictw, czy to, że tych wydawnictw będzie mniej, ale też będzie dużo wydawane? Um, Egmont trochę zwolnił z wydawaniem komiksów. No ewidentnie zwolnił. Ale nie wiem czy widziałeś na, na przykład Hellboy mm -hmm. który był zapowiadany jako kwartalnik w, tym nowym, w tej nowej wersji i dzielnie się tych pierwszych 6 tomów okazywało co 3 miesiące teraz um, Hellboy w piekle, czyli tom siódmy ukaże się dopiero w listopadzie, więc 9 miesięcy przerwy pomiędzy tomem szóstym i siódmym trochę, trochę mnie to zdziwiło, Kaczogród Karla Barksa miał być zapowi zapowiadany był jako dwumiesięcznik Mm -hmm. Pomiędzy trzecim a czwartym tomem mamy 4 miesiące przerwy. Mm -hmm. Rzeczy z DC odrodzenia zwolniły ewidentnie. Teraz te niektóre tomy będą wydawane dwa w jednym i kończymy serię. Więc prawdopodobnie Egmont się trochę wycofuje z tego, że ogłosił 15 serii. Będzie, no już jest ewidentnie ograniczona, ograniczona ta ilość serii z DC. No z Marvela akurat nie. Ale, ale na, na przykładzie DC to widać. No. Też wiesz, moim zdaniem nie mamy wyników sprzedaży. Czasem jest tak, że może się trochę rynek nasycił w niektórych przypadkach i niektóre rzeczy nie, nie są już aż tak mm, potrzebne w takiej ilości. Niektóre rzeczy nie zwolniły. Cały czas yy, wiesz, to, co wydaje kultura gniewu mucha, czy Timow idzie tak jak ma iść? Mhm. Um, więc może po prostu tych superbohaterów w pewnym momencie było za dużo? No ja bo tak, tak się mówi. Nie, Niejako, że kondycja tego największego gracza też mocno rzutuje na kondycję całego rynku, prawda? i dlatego... Znaczy wiesz, rynek z rynek tak mhm. naprawdę, to ten wielki komiksowy rynek w Polsce jest no nie opiera się tylko i wyłącznie na, na tych rzeczach, które wydaje Egmont. Mhm. Nie wiem też jak jest z dostępnością, wiesz, bo jakby do Empiku raczej nie chodzę. Także nie wiem nawet jak jest z kupowaniem komiksów, jeśli się tym nie interesujesz. W sensie mhm. ilu masz takich przypadkowych ludzi, którzy kupią komiks. Z tym chyba najlepiej by sobie mogło poradzić, jak Egmont wydawał Fantazy komiks, który był taką gazetką, jakby to mm -hmm. się tak nazywało. Mm -hmm. To to przecież normalnie lądowało w, w kioskach, nie? Ale teraz przez, tam jeszcze... Przez, przez jakiś czas, tak? No? no, to teraz na przykład wiesz o tym, że Um, co na komiksach Disneya często są informacje, że Kaczor Donald się gorzej sprzedaje. A nie, może się gorzej sprzedaje, bo się go nie da kupić. To, to też może rzutować jako, jakoś na ten wpływ, albo że nie widzisz, że to jest Kaczor Donald, bo zasłania ci ta wielka, po prostu, plakietka z zabawką, i, i w sumie kupujesz w ciemno. Albo kupisz Kaczora Donalda, albo Kucyki Pony, dowiesz się w domu, jak go rozpakujesz. Um, z jednej strony, Ci jakby właśnie Egmont, wiesz, trochę powiedzmy ostygł. Z wydawnictwem komiksowym to trzeba by pytać u źródła tak naprawdę dlaczego dlaczego się zawinało, ale tam już znaczy, wcześniej było też z Pruszyńskim podział był i tak. Znaczy, dalej, jeśli chodzi o wydawnictwo komiksowe, to według tego, co Wojciech odpisze na Facebooku i w co oczywiście szanowne forum Gildi pod nową nazwą nie wierzy. No, wy, nie jest to wynik finansowy, tylko mhm. jest to rezultat tego, że um, powiedzmy, sam Woj, Wojtek się troszeczkę powiedzmy, wypalił tematem i chciałby zacząć robić coś innego i, i stąd decyzja o wygaszeniu wydawnictwa komiksowego. Z drugiej strony już w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, gdy na przykład na blogu w Dymku, były podsumowania i zapowiedzi na rok te obecny, to wydawnictwo komiksowe chyba jako jedyne mówiło, że no sprzedaż nie do końca taka, jakbyśmy chcieli, że, że trzeba się zastanowić i chyba, nad, chyba tutaj mamy efekty tego zastanawiania się. Ja, ja podejrzewam, że to jest efekt, że ta decyzja to jest złożona z wielu czynników i tutaj tak myślę, tak na, naprawdę na 100% się nie dowiemy. No, ale efekt jest taki, że zniknęło nam. Zniknie nam wydawnictwo mhm. komiksowe. Okami już padło. Egmont ewidentnie trochę wyhamował. Taurus też taki troszeczkę nie mrawy ostatnio. I myślę, że. Myślę, że też negocjacje z różnymi firmami są mhm. tak jak. No, z imit się podobno. Ciężko negocjuje, kogo nie spytasz, to, to potwierdza. Tak, tak. Nawet, nawet w Portu, z Portugalii dostałem takie sygnały z tego czasu. Wie, więc coś, coś w tym może być. Natomiast no, zobacz, jak się dobrze rozwija ta polska polska scena. Narodziło się nowe wydawnictwo, prawda? A faktycznie. E, o którym Krzysiek zaraz powie, jak sobie tylko od, odtworzy. Ju, już mam już, A, mam, już mam. No to na e, Pięć godzin temu, czyli w niedzielę o godzinie około 8-9 rano pojawił się, mm, pojawił się taki post na fanpage'u wydawnictwa 23. I jest to zapowiedź komiksu autorstwa Unki Odi, mm, który się nazywa Brom i będzie liczyć 192 strony, cena okładkowa 49,99, data wydania 30 może z tego roku, więc oczywiście krakowski festiwal komiksu natomiast samo wydawnictwo 23 zapowiada się jako firma, która będzie prezentować polskie komiksy. Hmm tak zwanej dziwnej Polski. Produkcje nietypowe, intrygujące, takich, których się nie spodziewamy. Będzie mrocznie, będzie strasznie, ale nie bójmy się. Wywrócenie mózgu na lewą stronę nie jest wcale takie złe. I panowie z prawej strony pewnie teraz się już trochę wzburzyli, ale tak. Wydawnictwo 23 pojawiło się z pierwszą zapowiedzią i jest to zapowiedź jak najbardziej ciekawa. Okładka tego komiksu to jest, jest, jest, jest super, a ponieważ Unka Odija jest niebywale utalentowaną osobą, to wypatrujemy z pewnością. I trzymam kolej... mamy? Czy mamy czy jak to? najbardziej. I jeśli to jest e, kolejne miejsce, w którym e, polscy twórcy będą mieli możliwość wydawania swoich e, jak ktoś mówi? Pięknie? Prac? E, Ten, swo swoich bardzo, Prac? Bardzo to... pięknie. No to je, jeszcze lepiej. Takie rzeczy zawsze cieszą, także na ten kryzys bym się, bym się nie napalał, bo no kryzys mogą mieć, wiesz, ludzie, którzy wydają nie wiadomo jaką ilość egzemplarzy różnych jakościowo komiksów, mhm. no, no nie, nie oszukujmy się, i, i DC Odrodzenia, no nie może w większości, Ezo, właśnie. Duża te, część. Teraz mi się przypomniało, przepraszam, tak, tak się wbije. Wydawnictwo Ultimate Comics też wraca do żywych, wyobraź sobie. Zapowiedzieli drugi Tom Riverdale. Super. Super, nie? Dobra. Jeszcze przejdźmy. raz powiesz mi o tym na koniec roku, to mi się trafił. Przejdźmy dalej. <laughs> um, chodzi mi o to, że. Mm, nie, nie mówiłbym o kryzysie. Tak naprawdę. Do, do większej ilości osób to, mam nadzieję, że dociera fajnie by było, gdyby było wszędzie dostępne, tak jak są te mm, wspaniała polska seria komiksowa, Wydział Siódmy. E, że Wydział Siódmy jest dostępny w Empika, mhm. wydaje mi się, że, że super. Gdyby w czelackim Empiku nie był postawiony grzbietem, na pewno by to dużo ułatwiło. Niestety był postawiony grzbietem, ale tam też Wilku jest obok świerszczyka i pism dla dzieci, bo ma ten sam rozmiar. Tak, tak. W zabrze jest dokładnie to samo, muszę ci powiedzieć. Więc. Okej. Okay. Zdarza się. No i mam nadzieję, że do przodu. W no, serzańskim teraz... M.Piku no, no. kolekcje komiksowe są na tym samym regale, co mangi. I to chyba pomaga im się sprzedawać. No bo, i bardzo dobrze. Bo powiem Ci szczerze, jak raz na jakiś czas idę do Mpiku po wielką kolekcję komiksów DC. Mhm. To zawsze przy tym regale są jakieś dzieci i kupują mangi. Zawsze. A nie kupują Dysji? Nie, nie, nie hmm. daje że to. Nie, wstało. wrzucam im do plecaków i tam <laughs> dzwonią na bramkach na wyjściu. No muszą, Ale... muszą za to zapłacić potem, więc nabijamy, nabijam sprzedaż, no co? Pewnie jakaś tajna wypłata przychodzi od tego za, za podbijanie statystyk. Mhm. Mm. Natomiast ja też powiem Ci że nie, nie mówiłbym o kryzysie, pomimo tego co tam wcześniej wymieniałem, tylko po prostu wydaje mi się, że rynek cały czas się dostosowuje do tego co czytelnik jest w stanie powiedzmy wydać przy takiej bogactwie jakie obecnie mamy, bo przyznasz, że pomimo tego iż nasz rynek wciąż jest rozwijający się, stosunkowo nieduży jednak w stosunku do... Można nie będę mówił o Francji czy Belgii, ale też takich, nie wiem, krajów typu Anglia czy Niemcy wciąż jesteśmy. Anglia to wiesz, jest, jest też trochę inny, in, i zawsze inny gatunek, o, je jeśli chodzi o wszystko. Nie? No W końcu oni mieli mm, dużo swoich komiksów to ich pisarze zalali Stany w pewnym momencie, mhm. także no, a Anglia też jest według mnie poza tym, po, poza skalą. W sumie racja, no, ale, general... ale no, chociażby Włochy, nie? Mhm. Ale generalnie chodzi mi o to, że cały czas jest tak, że coś się pojawia ostatnio, coś znika, czasem bardziej lub mniej głośno, mhm. jak pewna rzecz na F, no i po prostu rynek żyje, rynek się zmienia i... Nie, nie upatrywałbym w tym jeszcze, w tym, że wydawnictwo komiksowe stwierdziło, że zrobiliśmy swoje i, i kończymy jakiś oznak wielkiego kryzysu. Ja powiem szczerze, że ja się nawet cholernie cieszę, że Egmont puszcza jedno vertigo miesięcznie, a nie dwa. To też jest plus, ale mm, jak ja Egmont się tak rozpędzał i, i wypluwał dużo z siebie, mhm. to non-stop komiks się jeszcze rozwijało. A teraz, jakby non-stop comics utrzymuje swoją pozycję, dużo wypuszcza, dużo fajnych tytułów, też zróżnicowanych, bo mamy hmm. i Amerykę, i Europę. Polska się chyba tam nie trafiła, nie, z wyjątkiem hmm. jednego tego hmm, dozorcy hmm. z polskim scenariuszem. Tak. E, scenariuszem. Hmm. tak. E, ale no mam nadzieję, że w non comics też się trafi e, coś polskiego, e, prędzej czy później. Pojawiło, na... się okam... pojawiło się pojawiło się bum. KBUM. KBUM. O którym dzisiaj jeszcze sobie powiemy, które moim zdaniem sobie świetnie radzi. Mm. Będziemy mieli niedługo drugi blatschota Tak, drugi tom blatschota na szlamfeście pojawi się drugi e, tom Exosamowara. Mam mi przez ciebie do głowy. Jeszcze nie chlebo i wejdzie, wejdzie do głowy, to już w ogóle będę. I to będę także, wygrany. Ta, także to się, to się rozwija, nie? Tak samo wiesz, złote kurczaki w tym roku z, z, ze sponsorami nagród też się rozwinęło. Natomiast chciałbym, jeszcze może tak, zacząć temat, albo rozwinąć w pewien sposób temat. Zauważ na to, jak, jacy są teraz odbiorcy, zarówno. Hmm, fizycznie, patrząc na to, co wychodzi, jak i internetowo, bo internet wiesz, ma, ma teraz gigantyczne pole dotarcia do ludzi i tak dalej, czego nie było powiedzmy w czasach, kiedy kupowaliśmy semiki sobie mhm. i chodzi o to, pomijając z jednej strony to, co Dave Johnson kiedyś na, narzekał na, na Facebooku, że wrzuci jakiś, jakąś Swoją pracę, i wszyscy mówią: Zrób z tego printa, zrób z tego printa, i były takie mm, z częścią wspólną koła. I było ludzie, którzy chcą, żebym zrobił print, ludzie, którzy kupią print, i się zazębiało tak po prostu, tyci, tyci. Mhm. A, tak samo uważam, że bardzo duża część osób teraz jedzie na, mm, na nostalgii. I chodzi mi o to, że o, jak fajnie było w dzieciństwie, nie? I Wiesz, wychodzą relaksy. Nie mówię, że, że to źle, że wychodzą relaksy, nie. Mhm. Wychodzą relaksy, pojawił się Doman. Pojawił ongryz, wiesz, w cudowny sposób wznawia, wiesz, wznawia stare rzeczy, i to, że kapitan żbik znowu się. Ukazuje w zeszytach i ukazuje się też w blankach, co, co, jest, co jest wspaniałą rzeczą. Mm -hmm. Swoją drogą blanki i rysowane ty widziałeś przez Łukasza Kowalczuka. Ach, Łukasz Kowalczuk, dobra, zaliczam do tego tak I Piotra, I Piotra, Piotra Nowackie. Nowackiego, cudowne rzeczy. No. Przepiękne. Mm. Natomiast, czy myślę, że szczerze? Kaczogród moim zdaniem w głównej mierze sprzedaje się przez nostalgię nie przez, wiesz, super wielkich fanów komiksu i tak dalej. To są oczywiście bardzo dobre komiksy, ale pewnie dla wielu osób kupujących je, bo to jest, wiesz, komiks za prawie stówę. To nie jest raczej, wiesz, dzieciaki chyba sobie go nie kupują, tak? O, pójdę do kiosku i przygarnę sobie, <śmiech> sobie wiesz, kaczogród. Mm. Tylko to też, o, wiesz, że czytałem Kaczora Donalda, to były dobre komiksy, to dalej są dobre komiksy, ale zastanawiam się, ile właśnie... Wiesz, komiksów jest kupowanych ze względu na nostalgię. Na grupach komiksowych, jak sobie popatrzysz, to też jest. Łatwo się sprzedają, powiedzmy, że starocie. A wiesz, nowe pomysły, nowe rzeczy, to trzeba jakoś przepychać, nie? Ja ze swojego nikłego doświadczenia sprzedażowego na grupach facebookowych. No, nie, no im niższa cena na tym szybsza sprzedaż to ta, też jest ta, najważniejsze. Ta, no, właśnie, no nie chciałem podawać tego przykładu jak rzuciłem TM Semiki za 2 złote i nie, po 5 sekundach mi telefon wybuch, ale rzeczy pokroju właśnie do jakiegoś starszego Batmana jak jeszcze wystawiłem właśnie Semiki, ale w takich powiedzmy standardowych cenach no to to schodziło błyskawicznie. Mhm. A chociażby takie niedawne, hmm, tylko że to był, to był kiepski komiks, to może nie jest najlepszy przykład, ale takie y, Justice League vs. Suicide Squad mm -hmm. z DC odrodzenia no ja nie, nie sprzedałem. Ja to na wymianę do, na złote kurczaki przywiozłem i bardzo mi przykro, że ktoś to wziął. <głosy> znaczy wiesz, żeby nie było, że ja... Kurczę, za trzy dychy to chciałem opchnąć, nikt tego nie chciał. Żeby nie było, że krytykuję. Um że ktoś kupuje komiksy dla nostalgii. Po mhm. prostu y, uważam, że to jest bardzo duża grupa odbiorców. I gdyby ta grupa odbiorców też no, popatrz... się otworzyła na inne Popatrzmy komiksy, na wyniki sprzedaży na gildii roczne. Żbik, żbik, żbik, żbik. Torgal, Torgal. No, Torgal to jest w ogóle tam. I Dem. No, ale to wiesz, Dem sobie sam zapracował na swoją grupę odbiorców, która kupuje jego pracę i... I to jest super sprawa. Tak jest. No, także... I co Mamy kryzys, nie mamy kryzysu. Nie, kryzys. nie, kryzys. nie mamy kryzysu, też tak uważam, więc nie panikujmy. Znaczy, ja zawsze mam kryzys, jak przychodzi do rozliczeń, ale to... No, to... no ja mam kryzys przy każdym zamówieniu na gildi, czy tam w różnych innych miejscach. No, ale ten, pod koniec marca jest bardzo fajna impreza komiksowa we Krakowie i postaramy się być, przynajmniej ja się postaram być, i też się postaram być, a co? Znaczy ja myślałem, że ty będziesz na pewno, a ja się postaram być. Wiesz jak to jest, jak można zarobić pieniądze w tym czasie, to czasem coś trzeba odwołać, niestety. Tak, tak jest i mm, ogłoszono już paru gości, mhm. Andrzej ich o, wymieni. Tak, ja postaram się ich wymienić jak najszybciej, e, więc zaczynamy tak, e, aha, oczywiście musiałem zacząć od nazwiska, e, Miguel Diaz wizoso. E, który rysował, znaczy pracował razem z, z Pejo i rysował komiksy też wydawane w Polsce w smurfach, chociażby przy 25. tomie dzieciaków smurfów. Także to, to, to jest jedna rzecz związana ze smurfami, bo będzie też wystawa z okazji 60-lecia tych małych smurfów, którą też nie ukrywam, bardzo bardzo chcę zobaczyć. Następnie Aleksandra Motyka, pisarka, napisała między innymi morderstwo na mokradłach, trup z Nothingem, na końcu wchodzą ninja, wydanie pod pseudonimem Sasha Hady i jest również oprócz tego, że jest scenarzystką w CD Projekt Red, to pisze scenariusz do Wiedźmina of Flash and Flame wydawanego przez Dark Horse. A. Oprócz tego pojawi Co, się po, Pozwolę sobie Trąci się, bardzo szkoda, że nie będzie dostępne wydanie zbiorcze wtedy już tegoż komiksu. No ale co zrobić? No, no tylko mówię, że szkoda. Bo... I tak prędzej czy później pewnie się pojawi po polsku, bo, bo przecież Wiedźmina nie przepuszczą ludzie. No raczej nie. A, no, a może wiesz, może wyjdzie jak serial będzie. A? A? Mhm. A, pojawi się również Bedu, który jest autorem serii Hugo, która która też jest nostalgią, nic nie mówię. Też wyszło wznowienie. No i Clifton. No i Clifton, który obecnie wychodzi, jest bardzo, bardzo zabawnym komiksem. Także to też bardzo duże nazwisko, moim zdaniem. Pojawi się grupa Tu comics która popularyzuje komiksy wśród ludzi. To też myślę, że będzie coś ciekawego do usłyszenia. Pojawi się Kasia Babis, która jest wspaniałą polską ilustratorką. Oprócz tego tu jest wystawa, wyjątkowy gość festiwalu, jak sami piszą organizatorzy, Jerzy Kramarczyk, aktor teatralny, filmowy i dubbingowy. Jako pierwszy wcielił się w tytuł Sadezo. Oprócz tego Łukasz Kowalczuk, Już, no, widzisz, nie musiałem wcześniej mówić, mhm. będzie prowadził warsztaty, będzie rysował rozkładówkę na żywo 29 marca w sklepie Atom Comics prelekcja, Taty i stoisko. Pojawi się również Anna Karolina Kaczmarczyk, którą musicie kojarzyć, jeśli nas słuchacie z Karpia Lagerfelda i innych ryb sukcesu. Pojawi się Tomasz Grządziela, czyli Spell. Również przyjedzie Enrique Fernandez, który stworzył, który pracował przy filmach El City. Turna, czarnoksiężnik został już akurat komiks, Aurora, opowieści Czasów Kobry, w Polsce znany ze swojego autorskiego cyklu Brygada, o drużynie krasnoludzkich skazańców. Pojawi się również Katarzyna Wittersheim, dużo gości z Ukrainy, Bohdan Kordoba, Adrian Dankowicz, Denis Skorbatiuk i Anton Jarosław Semeniuk. Także tutaj też ciekawe rzeczy. Będzie pewnie można usłyszeć. Jeśli się jakoś więcej też na polskim rynku pojawi ukraińskich komiksów, to też fajnie. Bo uważam, że jakby olewanie wschodnich sąsiadów, jeśli chodzi o działalność artystyczną, jest bardzo słabe. Sami wracaliśmy z łodzi, słuchając dudniącego ukraińskiego hip-hopu. Tak jest. I tak było, było wspaniale. <śmiech> tak było. A też można powiedzieć, że i o czeskim dorobku, chociażby mm, ich naj, najsłynniejszego e, twórcy też u nas praktycznie nic nie ma. Mhm. Nie, nie mówiąc już o rosyjskim Bubble Comics. No to no już totalnie inna sprawa. E, pojawi się również Sztybor, Anna Krztoń e, oraz Simeon Genew, który zawsze rozpoczynał festiwal malowaniem. Mhm. Więc no, już można powiedzieć, że jest bardzo dużo gości. Chyba, chyba rekordowa ilość, tak mi się wydaje, jeśli chodzi o przynajmniej o gości z zagranicy. Mhm. No i, I ta wystawa smurfów. To, to tak, jest, wystawa smurfów jest bardzo Zwłaszcza, że ona przyjeżdża specjalnie, bo to w zeszłym roku było 60-lecie smurfów. Um, chyba jakoś niespecjalnie, chyba pod, um, obchodzone podobnie jak urodziny myszkimiki w Polsce. Czyli po cichu? <głos> tak, dokładnie, może jakieś naklejki były, które mm -hmm. przegapiliśmy, ale bardzo fajnie, że taką rzecz będzie można zobaczyć. Teraz ja tu się wcielam w nostalgiczną osobę Smurfib, to jest ważna, ważna część życia. Mm -hmm. Nawet jak miałem taki okres, że pracowałem na zmianach w Częstochowie i to była galeria handlowa, która była otwarta do 22, jak wracałem do domu było po 23. I jak jadłem późną kolację, to na TVP ABC były smerfy i nawet miło to wspomina. O 23? No. Bo to chyba też dla Polonii, wiesz, za okay. gramanicą. Mhm. Także smerfy ważna część mojego życia i jakby spotkać osoby, tak samo jak w Łodzi były duet tworzący obecnie lakiluka to Smurfy, no jeszcze tylko zostałby Asterix i miałbym z głowy tą taką moją e, frankofońską podstawę komiksową. Okay. No, ja się cieszę i mam nadzieję, bardzo mam nadzieję, że uda mi się pojechać. Tak. Pewnie jest. tylko na sobotę znając życie. No Też jest taki plan, ale no, o, oby się udał. Natomiast jeszcze z kolejnych takich newsów, e, tym razem się przeniesiemy, jak to ująć za granice. E, Słyszałem już jakiś czas temu, że miał się pojawić film The Kitchen, który, jest który będzie adaptacją miniserii komiksowej wydanej swego czasu przez Vertigo, e autorstwa Ol Oliego Mastersa i Ming Doyle No i przez długi, długi czas nic kompletnie się e z, tym, z tym projektem nie działo, a tu się nagle okazuje, że prawdopodobnie już 9 sierpnia tego roku film pojawi się na ekranach kin, jakoś w chwili obecnej nie jest dostępny żaden trailer, żadna jakaś mm, konkretniejsza wiadomość. To też może dobrze wróżyć w pewien sposób. No bo niektóre trailery... Pff, no cóż. E, w każdym razie z tego, co udało mi się ustalić, w tym filmie pojawią się takie aktorki jak Tiffany Haddish, Melissa McCarthy czy Elizabeth Moss. E, natomiast sam film będzie przynajmniej zapowiada się jako dość wierna adaptacja komiksu, który opowiadał o trzech kobietach, żonach lokalnych gangsterów z Hell's Kitchen, którzy poszli siedzieć. No i oni, one y, przejęły ich obowiązki jako szefowe tej, tejże, tejże mafii. Natomiast gdy mężowie wyszli z więzienia, to wcale nie były skore oddać władzy, co doprowadzi do dość wybuchowego konfliktu. Komiks znam, był bardzo fajny. Rysunki Ming Doyle, no to jest po prostu coś, co ja bardzo lubię, ale scenariuszowo też było nieźle. Nie było to może takie oh, harde Vertigo, jak to jak to kiedyś potrafiło być, ale... Ale A to w... wychodziło po prostu jako Vertigo, czy jeszcze w tej pięknej e, serii? Pamiętasz, było Vertigo Crime kiedyś w takich małych książeczkach. A to tego, to ci nie powiem tak do, na dobrą sprawę, e, ale ale było Vertigo na pewno. Mm -hmm. I ten, i film, no tak jak wspomniałem, na ja razie... Po prostu Vertigo. Na razie nie, nie, jest żaden, nie jest dostępny żaden trailer, jakieś zdjęcia, plakaty czy coś w ten deseń, ale ponieważ no, będzie to reżyserski debiut Andrei Berlow, czyli scenarzystki odpowiedzialnej za takie filmy jak World Trade Center czy Straight Attack Compton to... Jestem zainteresowany, a ponieważ jest to też dodatkowo ekranizacja komiksu, no to czemu by się nie zainteresować. Natomiast e, Kobi Smulders, tutaj być może przekręcam to nazwisko, to jest aktorka, która e, może być kojarzona z Jak poznałem waszą matkę, a także kilku filmów z Marvela, gdzie wcieliła mhm. się w agentkę, w taką agentkę jedną, Mary Hill, Mary Hill. o dziękuję ci bardzo, pewnie mam to tutaj tak, napisane, masz. o fajnie, mam, mam to tutaj <śmiech> napisane, ale poległem I ona zagra główną rolę w serialu Stampton, na podstawie komiksu Grega Ruki, Matthew Southwarta i Justina Greenwooda I o ile no, tej epizody w MCU jakieś tam szczególnie mocno mi w pamięci nie zapadły, jak poznałem waszą matkę nigdy nie oglądałem, tylko dużo słyszałem o tym serialu, no ale stamtąd to jest komiks, który był świetny i bardzo swego czasu chciałem, żeby ktoś się odważył wydać go w Polsce, skoro jest zapowiedź kryminala to w sumie czemu by nie Gregruka to jest w końcu ro bardzo rozpoznawalne nazwisko na naszym rynku, no i ten i pierwszy sezon tego serialu gwarantujący jakiś poziom, prawda? Tak, Tak, to... a ta, tutaj poziom jest naprawdę ogromny wydawało to Oni Press no i naprawdę świetna świetna seria, mam nadzieję, że ktoś się zdecyduje jak, nie, jak się nie zdecydują to przy okazji serialu pewnie coś opowiem o, o, tym, o tym komiksie myślałem, hmm. że powiedz, że sam to wydarzy <śmiech> jak się nie zdecyduje hmm. to byłbym, byłbym kur, pod kur, Kurczę. No. natomiast yy, telewizja ABC przyjęła, kupi, wykupiła prawa do ekranizacji tego, te, tego projektu i na razie jest tylko skierowany do e, pilotażu, mm -hmm, czyli, mm -hmm. że będzie kręcony odcinek pilotażowy, jeżeli się spodoba to będzie pełen sezon. Ale wydaje mi się, że skoro takie nazwisko poszło do tego serialu, do głównej roli, to jest to raczej, raczej pewniak i mm, trzymam kciuki, bo fajnych seriali komiksowych mm, nigdy dość. To prawda. A skoro o tym mowa, Doom Patrol wciąż jest fajny. Doom Patrol dalej jest fajny. Dokładnie. No i z takich newsów to by już było wszystko. Już. już, już całe to, całe, to, trzy... to była spora dyskusja na temat braku kryzysu. Dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o kryzys męskości, o Boże, no, to Jezus, byliśmy w kinie na Kapitan Marvel. I co, czujesz się obrażony? Jedyne, co mnie mogło obrazić w tym filmie, to, że... Dziewczyna siedząca dwa miejsca ode mnie. Tak, coś czułem. E, Powiedziała, że. że strasznie głupio, że tak późno jest ta druga scena po napisach i w ogóle po co oni wypisują tyle tam osób. Tak. I to była jedyna rzecz, która mogła mnie w jakiś sposób zdenerwować mhm. e, w, całym, w całym tym filmie. No, ja, no. Ja, ja od razu dopowiem, drugiej sceny po napisach nie widzę. Jest, Słyszałem, że jest tylko taka humorystyczna no, i nic nie daje, więc w sumie wstałem i wyszedłem. No najważniejsze jest ta po animowanych napisach. Tak, wstałem i wyszedłem bez większego żalu. Natomiast sam film, kolejny film z Marvela, w Ale, ol, olbrzymim skrócie. Dla mnie okay. No Dla mnie również okej. Okay. Ale do tych do lepszych tych filmów do... z Marvela bym po... Zna, Znaczy do tych, które... Yy... Bo są filmy z Marvela, których już jakby niespecjalnie chcę oglądać, czy wiesz, czy na przykład są, jak na Netflixie pojawił się na rok, mm -hmm. z przyjemnością go sobie włączyłem, żeby, żeby obejrzeć go jeszcze raz. Jak był Tor Mroczny Świat? No dobra, może komuś by się chciało to oglądać. Natomiast Kapitan Marvel pewnie bym sobie jeszcze raz włączył, podobnie jak Antmana, Antman mi się podobał. Mm -hmm. Znaczy, ja, ja przed nagraniem porównałem Kapitan Marvel trochę do ant pod, ale pod kątem raczej istotności tego, istnienia tego filmu, gdyż moim skromnym zdaniem film jest spoko, ale gdyby go nie było, to w sumie nic by się wielkiego nie stało i dla mnie to nie jest film, do którego wrócę. Rozumiem. Są takie filmy z właśnie chociażby Thor Ragnarok, czy Doctor Strange, do których Wr wróciłem z przyjemnością. Mm -hmm. Infinity War już chyba ze cztery razy o mm -hmm. obleciałem, ale Kapitan Marvel jakoś nie czuje. Wiesz, jaki był dla mnie największy plus tego filmu? Nie było srakiego Originu, który zawsze jest. Mm -hmm. Że tu zdobywa moc, odkrywają ją i tak dalej. No, I... Ale to wci wciąż był Origin Story, tylko troszeczkę inny. No, Ale, ale w inny sposób opowiedziany i mm -hmm. przez to się to ciekawiej opowiadało. Podobały mi się takie małe zabiegi jak to, że Skróle nie znają ani naszej technologii, ani naszego świata. Jak chociażby jechali, nie wiem, czy to było metro, czy to była kolejka, bo miała ten, powiedzmy, jak to się nazywa, tramwaj też to ma na górze. To, co dotyka linii. Wierzę, Pantograf. Co? Dokładnie. Że, Musiałem się zastanowić. Że, że jak, sz, jak szli tam po dachu nie? Mhm. tego i on dotknął pantografu i go walnęło prądem. Mhm. Czy później, jak było w dialogu, że kopnę cię tam, gdzie wolałbyś nie wiedzieć chyba czy coś takiego. Mhm. I tam talos, on się chyba nazywał, ten generał z królu. Tak. Powiedział, czy on ma się domyślić, gdzie, gdzie, gdzie go kopnie. No. Więc to były. Wiesz, to, to uważam, że scenariuszowo, a właściwie dialogowo. W tym przypadku było bardzo bardzo fajnie zrobione. Mhm. Rozbawiło mnie, znaczy, rozbawiło. kapral to był? Jak ona mówiła do córki tej przyjaciółki. Kapralny guz? To tak trochę... Bo tam był lieutenant troublemaker. Mhm. Znaczy, no wiesz, ja, ja pamięć szczerze, że za pierwszym razem, gdy zobaczyłem y, właśnie u, użycie słowa "nygus" w kontekście małej, czarnoskórej dziewczynki, mówię, hu hu hu, to mo może być odebrane jakoś nie, niejednoznacznie później, ale... No, to znaczy, ro również, rozumiem, rozumiem, co autorzy mieli na myśli. Może, może, no ale potocznie może... jest to osoba leniwa, mhm. nie, czy tam unikająca pracy. Według tego, co twierdzi też internet, bo sobie wczoraj sprawdzałem dla pewności, to w gwarze więziennej oznacza cwela. Um, A w takim języku bardzo, bardzo potocznym też oznacza osobę czarnoskórą. Tak, ale to chyba raczej jest blisko... Mm, Kurczę, zapomniałem jak to się fachowo nazywa. Wygląda bardzo jak, jak, jak, jak nigro, prawda? Mm -hmm. um, także to, to mnie tam trochę w, w tłumaczeniu zastanowiło. Um, zawsze sobie sprawdzam, jak jacyś fanatycy na IMDB wypisują błędy. Um, wow, um, tutaj było sporo, znaczy było bardzo dużo czasowych błędów wypisanych. Mm -hmm. Że piosenki, które są, to jeszcze ich nie było. Wtedy, kiedy są, ponieważ Fury miał e, kalendarz, że jest lipiec 95, a, tu nie, a w takim razie ani e, I'm only happy when it rains, garbage czy inne piosenki jeszcze wtedy w większości nie powstały. E, była też taka wielka teoria na temat tego, że jak w pewnym momencie pojawia się kawałek nirwany, to wtedy, kiedy on pojawił się mm, na Ziemi, to Carol Danvers już nie było na Ziemi. I o, o, <laughs> ojej! Elaborat na, te, na, na temat tego. Jedyne, co tam było takie, wiesz, może interesujące, to to, że w hangarze był F, ileś tam Raptor, który został wyprodukowany 3 lata później, ale to jest tajny wojskowy hangar, więc nie wiem, czy to jest aż taki. Aż taki zwłaszcza, punkt. że obok niego stał samolot zdolny polecieć na orbitę około Który do tej pory nie ma z tego co wiemy cóż, no, wystarczy, ale to wystarczyło jest... parę drobnych modyfikacji <laughs> zrobionych na farmie gdzieś tam na zadupiu tak, no ale przez, przez Króla dokładnie, ale wciąż z materiałów dostępnych na farmie gdzieś na zadupiu tak, e, natomiast e, to co chciałem powiedzieć mm, super maski z Królów mhm bardzo, bardzo fajna. Widziałem często dużo takich żartów, że skrólowie wyglądają jak szatan serduszko z Piccolo z, no, to z, z, z Dragon Ball tego filmowego. Ale Skróle wyglądają. Tak, ale tak, tylko... Nie zawsze bawię to, że jakbyś zamoczył suchą bułkę i przylepił sobie na brodę, to byś miał taką brodę jak skról, znacznie pofalowaną, tylko taką pokarbowaną. Mhm kretyńskie mają brody. Ale, ale, ale jak na mnie wyglądali całkiem spoko Tak, nie, bardzo. Szkoda, że nie było wiesz, już jakiejś fantastycznej czwórki i takiego hintu, że będzie super z to... No to chyba jeszcze nie ten. Nie ten nie, nie, nie. No nie, jeszcze ktoś musi dobrze wymyślić doktora Duma najpierw. I fantastyczną czwórkę. No więc no, nigdy się pewnie tego nie doczekamy. My. Patrząc na obecnych scenarzystów, niektórzy się tam przebijają czasem. Zobaczymy. Natomiast wracając do samego filmu. Tak, je... ja, jeśli chodzi o Kapitan Marvel, no mam takie wrażenie, że... Ale jest chyba taka rzecz, która mi najmocniej przeszkadzała w całym tym filmie. Jak się okaże, za moment jest totalna bzdura, ale mo mocno mi trochę tak... Ku... mocno mnie tak kuła w oczy, mianowicie, że Inni Fury i agent Coulson, który się tam pojawiał kilkukrotnie, oni po prostu zachowywali się jakby przez przestrzeń w tym timeline pomiędzy Kapitan Marvel a pierwszym Iron Manem jakby przeszli pranie mózgu. Mhm. Bo tak się zupełnie inaczej zachowywali niż na przykład Nick Fury właśnie w Zimowym Żołnierzu. Czy, no czy, tak, ale wtedy o, już wiedział. Tak, o, tak, o, tak, a te, to znaczy, te... nie chodzi ci o szok superbohaterów, tylko hmm. chodzi ci o no mamy Późniejszego Nika Fury'ego, tak, tak, który ma, jest mamy... szaftem w Marvelu. Tak, a... tak, dokładnie. A tutaj mamy Nika Fury'ego, który się bawi, z bawi z kotkiem, bawi się z małą dziewczynką, zmywa naczynia, rzuca do dowcipami i w ogóle jest taki bardzo młodzieńczy, ale aż za bardzo moim zdaniem. Ale zabawne było. Tak, tak, to było, to było zabawne, zwłaszcza sceny z, z kotem. Były, były zabawne. Mhm generalnie no ja przy tym filmie bawiłem się agent po... Coulson akurat wydaje mi się że był bardzo podobny do tego jak, mm. jak był, był później Tak, on, on był takim jak to się mówi comic relief nie? w tym filmie bardzo mocno w, wrzucony po to żeby no bo ludzie chcieli go pewnie znowu zobaczyć nie? Tak. Że... ja tam, tam czekałem na nie wiem jakiś moment w którym on powie że to co się dzieje w serialu agent of shield jest jakkolwiek kanoniczne ale chyba się nie doczekamy tego nigdy nie. Natomiast no, no tak, no fajne, że się pojawił na, na ten króciutki moment. Nick Fury jak dla mnie w tym filmie w ogóle skradł show. <głos> Był najlepszy, jeśli, jeśli chodzi o e, ogólną rozrywkę płynącą z tego filmu. Co do Brie Larson nie mam żadnych większych zastrzeżeń. E, trochę jestem zawiedziony tym, że Jude nie, nie miał za bardzo co zagrać. On miał taką bardzo, bardzo Typową rolę, a jest to aktor o naprawdę dużych, dużych możliwościach i można było go zdecydowanie lepiej wykorzystać. Efekty specjalne, spoko. Muzyka, no ja tam nie badałem, z, z którego roku jest jaki utwór, po prostu. No, ja, znaczy, ja... piosenki bardzo pasowały, muzyki nie zauważyłem. Aha, w takim, to... w takim sensie, no tak, tak, chodzi mi o te piosenki użyte, że, że spoko, fajna rzecz. No ale to wciąż jest dla mnie taki film, który. Taki filler przed. Tym finałem wielkim pod postacią Infinity War zrobili cały film po to, żeby wprowadzić Carol Danvers do tego kolejnego filmu. No to filmu. jest takie rozwinięcie sceny hmm. po napisach. Tak. Ma, ma, mam takie strasznie nieprzyjemne wrażenie, że ona jest trochę przepowerowana i tak naprawdę Infinity Wars się skończy jednym wielkim tłuczeniem się pomiędzy Marvelką i Thanosem. I a reszta będzie patrzeć jak, jak w Dragon czyli podczas turnieju, że wszyscy siedzą i ooo. Widzieliście to? Nie, ale było super. Byle się przez trzy filmy nie trzymali, wiesz, tak. w pozycji do walki. I trzeba by znaleźć jakiegoś wegeta, który jest zawsze jeden sposób, żeby w filmach go rozwalić, czyli mu mówisz, że jest słaby i on później się załamuje na trzy czwarte i E wegeta, bo nas stłuką pory, jak. nie. Nie mogę. Jestem księciem. <laughs> no, tak czy siak... E no nie wiem, czy, czy wiesz, czy Thanos będzie na, na jednego hita, jak to był przeciwnicy w grach niektórzy, mm -hmm. ale czy wiesz, czy jest czasem Tylko z takich znaczy, overpowered znaczy chodzi postaci? Mi, chodzi, chodzi mi o to, że patrz, mamy, mm, mamy kapitana Amerykę, który tam, nie wiem, przytrzymał mu rękę przez 3 sekundy i to było jego największe osiągnięcie w całej tej walce. E, nie wiem. Mm, większe niż reszty. Tak, mamy, nie wiem, Ironmana, on się nie rozpadł, on się nie rozpadł, mamy Ironmana, który tam, nie wiem, on siedzi gdzieś w kosmosie, tak, jest smutny i pewnie znowu pije. Tak, dokładnie. I, Albo dlatego jest w kosmosie, żeby nie pić. Tak, jest Hulk, który się trochę boi być Hulkiem, bo i zresztą i tak został zeszmacony w 3 sekundy w tym pierwszym filmie. No i mamy kapitan Marvel, która jednym za przeproszeniem piernięciem powstrzymała inwazję, prawda, jak oni się nazywali grabieżcy. Oskarżyciele. Oskarżyciele to, o właśnie. Ronan, the accuser. Tak, tak oskarży... powstrzymała jednym stryknięciem palców najazd oskarżycieli na, na, na ziemię i hmm, takie, uu, no trochę, trochę przegięcie. Ona tak znaczy, wiesz, e... w komiksie tak aż taka nie była. W komiksie, to, znaczy, wiesz, ona ma tutaj też y, jakby swój origin z różnych kapitanów Marvelów, nie? No, tak, że jest i z, y, z tego, który był z królem ostatecznie, nie? Y i z tego, który był Kree, wszystko jest połączone w jedną postać. Wydaje mi się, że całkiem, całkiem fajnie wymieszane, ale no, zobacz też, że w Marvelu całkiem, całkiem fajne historie dało nam to, że jak on się nazywał? Sentry mhm. też był. Trochę zbyt silną postacią tak naprawdę. Tak, ale jego hamowało to, że był rozsypany psychicznie i byłby łatwy w manipulacji. No, ale nie wiesz tutaj... na przykład, co się stało przez te 20 czy tam ileś lat, kiedy jej nie było, nie? Mhm. Może znowu będzie potrzebowała takiego zrywu, może, może nie. No i ciężko powiedzieć, nie żeby Thanos nie był overpower <głos> jako, no. jako, jako postać. Tak, no. Więc wydaje mi się, że może, może być tutaj Spoko. Tylko, że Thanos jeszcze się, powiedzmy, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, że gdy nie miał tych wszystkich kamieni nieskończoności, miał powiedzmy tylko jeden, to jeszcze był do, był do pokonania, jak najbardziej. No dlatego siedział gdzieś w jakiejś ciemnej dupie i nie wychodził, nie? żeby no. ktoś go nie pokonał. Dokładnie. No i po prostu no to jest tylko taki, powiedzmy, to nie jest zarzut. Może to jest tak, takie przemyślenie w stosunku do Avengers koniec gry. Prawdopodobnie tak, tak ten film się będzie ostatecznie tak nazywał. Nazywa. Tak, tak było, tak, było tak, na zwiastunie nawet. Tak, tak było na zwi aha, Polskim. Zwiastun przegapiłem, więc e, no było strasznie duża. Wczoraj w kinie było, Strasznie tak. duża kolejka była do tego kina. E, no i ten... Po prostu mam ta, to jest takie przemyślenia a propos tego kolejnego filmu. W tym mm -hmm. filmie jak najbardziej, wiesz, fajnie to wyglądało jak tam. No, ro ro Rozwalała wszystko i była po prostu taka, o. Fajnie i ten też tak powiewał na tym. Mm -hmm. Tak, oj nie spodziewałem się tego, że to będzie tak fajnie wyglądało, bo przyznam szczerze, że ten... ten ten konkretny strój w komiksie no moim zdaniem wyglądał bardziej w filmie wygląda całkiem spoko. Mhm. Ogólnie te zmiany jej strojów fajnie zostały zrobione i te, to puszczenie oka do tych do oryginalnego kapitana tam, do tych trzech osób skina jej do tych trzech osób skina, które to, to wyłapały. No to było, to było bardzo fajne. A ogólnie ten napis Marvelowski na samym początku filmu, oj, to już było takie zaskakujące, nie spodziewałem się. W sensie, że był czerwono-niebieskie? Taki, w sensie, że. Stanley, Stanley, Stanley. A, stan, ro, rozumiem, animację ci, ci tak, chodziło. To było takie no, całkiem przyjemne. To jego cameo też było, jak się okazuje. Podwójne cameo. Pod, podwójnie, ciekawe. No i chyba ostatnie już, prawda? Czy... Jeszcze, ma by, jeszcze zdążył do Avengersów, z tego co wiem. Aha, okej. Okay. Już, już mi się wydawało, że to będzie ostatnie, ale, okay. ale bardzo fajne A cameo. No... A podwójne, dlatego że jakby. Tekst, który Stanley e, powtarza w momencie, kiedy, e, kiedy się pojawia e, w filmie, to jest e, jego tekst, który wypowiada w filmie Kevina Smitha Szczury z Supermarketu. Dlatego możecie sobie zobaczyć na Facebooku Kevina Smitha, jak się popłakał po tym, że został wspomniany w pewien sposób. Bo szczury z supermarketu to był rok? 96? Jakoś tak. O, zobaczymy, czy to się zgadza. No, więc, więc, więc można powiedzieć, że w tej scenie Stan Lee uczy się e, roli do ta, filmu. Tak, tak. Więc no, no, bardzo fajne, ciekawe, ciekawe zagranie. Tutaj zaraz. 95. Szczury z supermarketu. Myślę że, myślę, że jak najbardziej do tego się przyczepić nie można. Mhm kto eee. wie, kto wie, Kto wie? sprawdźmy na IMDB, No ale, ale bardzo fajna scena humor, podobało mi się to że wbrew pozorom nie było aż tak dużo tego narzygane jak spodziewałem się że się, się, że będzie mhm. eee. właśnie troszeczkę mi tylko przeszkadzało to, że Nick Fury jest tak bardzo śmieszkowy, a, mm -hmm. a nie jest takim właśnie, no, jak, to, jak to fajnie ująłeś szaftem, ale no dobra, zrzućmy to na to, że jest jeszcze powiedzmy młodym agentem. Nie wyglądał na młodego agenta, prawda, w tym filmie, ale to już cegi... Jak na niego młodym, nie? przecież był szpiegiem, więc to mm -hmm. tam mogło mu różnie, różnie w głowie namieszać, ale fajne też było już na początku, jak wiesz, oglądasz i oni lecą na, na misję, mm -hmm. I już wiesz, że coś się chyba pomieszało z, z czasem, że to się nie dzieje tak zaraz, zaraz, bo przecież jedna z, jedna z postaci, która jest tam u nich w drużynie, um, myślisz sobie, przecież mu Drax wyrwał kawałek głowy w Strażnikach Galaktyki, więc to też sugeruje, że jakby... Nie wiem, jest to dodatkowy smaczek dla osób, które już oglądały wcześniejsze filmy, mhm. że, że już można coś podejrzewać, uważam, że to fajny, fajny zabieg. Tak, ten, chociażby te dwie i pół sceny, w których się pojawia Ronan, też, też jest takim właśnie puszczeniem oka dla, nie wiem, ktoś w ogóle lubił Ronana z pierwszych Strażników Galaktyki. To był jeden z tych słabszych vilanów, nie? Ale miał super strój. I Scena, jak jest ubierany i tam maluje. Szkoda, że tu nie miał tych oczu tak na czarno mm -hmm. pociągniętych jak w tym, bo Lee Pacze jest ogólnie świetnym, świetnym aktorem. Uh, może nie w tych największych filmach, bo jak grał Starego Legolasa, to też głównie brwiami tam grał. Uh, to ale... też trzeba umieć. To <ślaski> też trzeba umieć. Natomiast jako Ronan miał taką brew, że mu pod oczy schodziła w takim razie. Mm -hmm. uh, ale no, był taką potężną postacią, nie? w sensie budził, budził jakiś e, respekt. Natomiast chyba nie wiedząc, kim jest Ronan, to, to takie tutaj jest pojęcie, że jest tym gościem, który zrzuca bomby jak, jak trzeba. Ma młotek. Mhm. I, I tyle. Mogli Betary Billa dać. To byłoby zabawne. Mhm. Człowiek, koń. Coś Czekam na czwartą część solowego tora, gdzie w roli głównej będzie jakaś wytrenowana żaba. Mhm. Oby to całkiem, całkiem niezłe. A tak. powiedz mi, jeśli już jesteśmy y, przy filmach, to co sądzisz o tym, co wy, teoretycznie wyciekło albo zostało y, podane odnośnie nowego Suicide Squad i postaci, które tam będą? Na, znaczy, znaczy co? Ja, ja tego słyszałem, że być może Deadshotta zrekast, zrekastują i okay, będzie, to i będzie Idris Razie Elba. To? już mówię, Bartek mi y, ostatnio y, podesłał, że tam może no, Idris Elba ma być teoretycznie mm -hmm. w tym, ale również, y, że wśród y, postaci, które się pojawią, y, będzie King Shark. No spoko. Będzie Rad Okej. Okay. Będzie Polka Dotman. Wiemy, o, kto ginie. O, o, o, yeah. <laughs> Polka, Polka Dotman, ok. Ale wiesz, jeśli James Gunn ma to robić, to może Polka Dotman robiłby coś, coś fajnego. Mm -hmm. Z tym z mógł. Tym mog... I był chyba ktoś jeszcze, ale teraz już już nie jestem nie jestem pewien, kto, kto tam miał być. Natomiast bardzo się cieszę z Czera, bo to była. Chociaż on. On był, jest bardzo Batmanową mhm. postacią, nie? tam z tymi bezdomnymi, co było i tak, tak dalej. Tak Szczurołap w Polsce wydany przez TM Semik, bardzo fajna rzecz. No, dokładnie. Mhm. I mam nadzieję, że zostanie e, w jakiś dobry sposób to ewentualnie wykorzystane. Wiem, że ktoś jeszcze miał się tam e, pojawić, tylko nie pamiętam w ogóle, ja, kto to ja był. Ja powiem tak, że jeśli chodzi o Suicide skład kolejny, ten, ten James Gunna, to jak dla mnie mogą zrekastować tam absolutnie wszystkich. Mm -hmm. Za wyjątkiem Violi Davis. Mm -hmm. Bo jeżeli zrekastowaliby też Amanda Waller, to już uważam, że to, to by już było słabe. Zresztą, że ona, ona była... To jest, to jest dobra aktorka. Jeżeli dadzą jej coś pograć, to ona naprawdę fa fajną rolę może zrobić w tym filmie nieszczęsnym pierwszym. To tak nie za bardzo miała, się, miała okazję do wykazania się gdyż miała w scenariuszu co najwyżej napisane rób groźne miny. No ale trzymam kciuki za to, żeby, żeby ona została. przynajmniej. Aha, i też słyszałem, że ten Peacemaker ma, się, po... ma mhm. się teoretycznie pojawić i chodziły słuchy Peacemaker w ogóle wygląda jakby typ nosił Kruasanta na głowie, więc mam nadzieję, że mu tego nie dadzą, mhm. ale jest szans, podobno, jest szansa i James Gunn by chciał, żeby Dave Batista go zagrał. Ho, to wziąłby swojego, można powiedzieć. No i w sumie jedynego, który się za nim tak otwarcie mm. wstawił, nie? Tak, i ja tutaj e, słyszałem, że Joel Kinnaman też, o, też powiedział, że on się na pewno nie wcieli w swoją rolę w ewentualnej kontynuacji. Kogo tam grał? E, Joel Kinnaman już mówią, grał Ricka Flega. Aha, no to dobra, to bez Ricka Flega. Mm -hmm. I tak niespecjalnie był tam potrzebny, więc... No w sumie, w sumie racja. No ale cóż, je, jeśli chodzi o ten film, no to w chwili obecnej nie mam absolutnie żadnych oczekiwań. Jak wiesz, wielkim fanem Strażników Galaktyki nie byłem, tak, ale, ale Gunnowi nie odmówię tego, że zrobił z tych postaci po prostu ikony, więc mam nadzieję, że... W, żeby było dużo sieki. Że w, DC, że w DC mu pójdzie też. Niechle. I żeby nie strzelać do ludzi z Rousseau. No, to Niech tak. sobie wezmą kogoś, kogo można, wiesz, do, spokojnie y, według Hollywood strzelać. Mhm. Nazistów mają czwartą rzeszę w DC, mają czwartą rzeszę w DC. Niech sobie ich wezmą. Niech sobie wezmą Brother Blada. I do, do, do kultystów nie strzelają. Nikomu nigdy w filmie nie przeszkadzało strzelanie do kultystów, więc mm -hmm. czemu miałoby być teraz inaczej. Dużo możliwości mają. Tak jest, Nawet ale... do dinozaurów by mm -hmm. mogli, jakby chcieli. Ludzie z Rosołu są. Niegodni nie powtórzenia. Dokładnie. Dobra, przechodząc dalej, jeszcze tylko co do Kapitan Marvel, to tylko tak sobie wspomnę, że mamy dwa komiksy w Polsce, solowe, z nią nim dostępne. I są to dwa tomy z kolekcji Superbohaterowie Marvela. Ten oryginalny Kapitan Marvel się w, pojawił się w tomie 10. To jest DC? he. he. Nie. Więc w tomie z kolekcji superbohaterowie Marvela mamy tom poświęcony temu oryginalnemu kapitanowi Marvelowi, natomiast w tomie 51 jest, są historie poświęcone właśnie Carol Denvers w roli mhm. kapitan Marvel, gdyż jak mam nadzieję część, większość tutaj wie, Carol Denver przejęła ten pseudonim po wielu latach używania pseudonimu Miss Marvel i chyba to jest już taka, można powiedzieć sta, z, zmiana na stałe. Natomiast jeśli chodzi o jakieś inne e, solowe komiksy z, z kapitan Marvel, to taki, mm -hmm. takich nie ma. Natomiast e, Kapitan Marvel, Carol Danvers pojawia się w wielu e, komiksach drużynowych, na pewno się pojawia w e, całej masie tych, tych Avengers około, około Avengerowych tytułów od montu i tutaj nie będę się bawił w wymienianie ich, bo raz, że ich w większości nie znam, a dwa, że aż tak dokładnych danych nie znalazłem, ale myślę, że Avengers z Marvel Now i z tych Marvel Now 2.0 to, to, to są rzeczy, w których Kapitan Marvel na pewno się pojawia, ale takie solowe projekty to były tylko te dwa, o których wspomniałem. No i przechodzimy właśnie do komiksików. Tak i to z Marvela. Tak jest. I to z Marvela 2.0 wersja poprawiona, ale czy lepsza? Ten komiks? Tak. No ten komiks tak. W, naszych, w moich rękach obecnie spoczywa Vision. Bardzo długo wyczekiwany komiks przez wielu wielu czytelników w Polsce. Scenariusz Tom King. Rysownikiem jest tutaj um, Gabriel Walta i wspomaga go także Michael Walsh i co tu dużo mówić ja tego komiksu przyznam się szczerze nie znałem w całości yy, tylko kilka początkowych zeszytów po czym nie wiedzieć dlaczego parę lat temu nabrałem absolutnego przekonania że ktoś to wyda w Polsce czyta Egmont mhm. i tak sobie czekałem i czekałem Pojawiła się zapowiedź Moon Knighta, pojawiła się zapowiedź Miss Marvel, Hawkeye, no to mówię, no kurczę, no nie ma bata <coughs> powierzona też sięgnął. No i chyba był zapowiedziany na MFC zeszłorocznej. Tak, tak było, Na której mnie nie było. No, okay. ale, ale dlatego zapowiedzieli. Tak jest, bo gdybym był, to pewnie by powiedzieli, że zamykają Egmont. Natomiast, mm -hmm. Vision w końcu trafił w, na, w nasze łapy, ty już znasz ten komiks wcześniej, Tak, ja prawda? czytałem w oryginale, w, w zeszytach, w, czy w dwóch tomach w zeszytach bo cyfrówki. Okej, okay, rozumiem. Nie, bo chciałem zapytać, jak jest z dodatkami w wydaniu zbiorczym. Gdybyś czytał wydania zbiorcze, my dostaliśmy wszystko w jednym tomie. Całe 12 zeszytów, które się składa na, na komplet tej, tejże serii zostały wydane w Stanach w dwóch tomach Little Worse Than A Man oraz Little Better Than A Beast. Natomiast u nas to jest jeden taki opasły, dość duży tom w cenie okładkowej 69,99 jak za taką objętość komiksu to no myślę, super cena. myślę, że jest spoko. Standard wydawniczy typowy dla Marvel Now, tylko że ze zmienionymi kolorkami, no, no, no. czyli miękka okładka ze skrzydełkami. Bardzo e, maksowo wygląda. Tak jest, czarny grzbiet w przeciwieństwie do tych mhm. białych z Marvela zwykłego. No i przejdźmy już do samego komiksu. O, o cóż w nim chodzi? No, Vision, który jest tym syntezoidem stworzonym przez Ultrona, znamy to też z filmów, gdzie ta jego historia została całkiem nieźle e, przedstawiona. E, Ogólnie jest o Pinokiu, który jest Avenger'em. <grych> Dokładnie. E, no i on postanowił stworzyć sobie żonę oraz stworzyć dwójkę dzieci, jako taka typowa rodzina z przedmieścia, na tychże zamieszkać i funkcjonować sobie jako wtopić się w Możliwie jak najbliżej e, człowieka. No, czyli ten Pinokio, o którym mm -hmm. wspominałem w pewien mm -hmm. sposób. No, ale jak to zwykle, bywa, nie wszystko idzie tak, jak e, planował Vision, tylko mm -hmm. tym razem nie, nie doświadczymy tutaj historii pokroju, e, nie wiem, Ultron wykopuje się z ogródka i ch chce zabić wszystko, <śmiech> tylko no, no dostajemy no. tutaj, można powiedzieć, dramat jak najbardziej ro ro rodziny. Mm -hmm. nie, bardzo nietypowej rodziny, rodziny, która wie o tym, że nie są ludźmi, ale próbują tymi ludźmi możliwie jak, w jak największym stopniu być. Mhm. No i mają po prostu takie typowo ludzkie problemy, z którymi nie radzą sobie jako, jak ludzie i to sprowadza na nich jeszcze większe problemy. Bardzo mi się podoba w tym komiksie masa takich scen, w których postacie próbują się zachowywać właśnie jak, jak ludzie. Przykładowo mają te spotkania rodzinne przy kolacji, które nie jedzą, bo nie jedzą, bo są syntezoida, syntezoidami. Mhm. Są te, te rozmowy, te dialogi, które są kapitalne w tym filmie, w tym komiksie. Mhm. Definicja szczęścia, czy, czy można komuś życzyć szczęścia albo powodzenia. To, to, to, no jest tutaj strasznie dużo takich dialogów, które niewiele, powiedzmy, wnoszą do jakiejś tej głównej historii, ale czyta się z takim zainteresowaniem, ale bo są cholernie pod... inteligentne. No? Świetnie podbudowują te postaci i mhm. wprowadzają, że, że te spotkania rodzinne są tak naprawdę takimi naradami taktycznymi o tym, jak być człowiekiem. Mhm. Te takie właśnie maciubkie sceny w trakcie tego komiksu, gdy przychodzą sąsiedzi, dają im ciastka i oni dziękują, wiszonowie wi dziękują i fajnie i w ogóle po czym sąsiedzi wychodzą, pff, ciastka do kosza, no bo nie jedzą, mhm. nie piją. Znaczy, no ktoś tu się napił w tym, film, w tym komiksie w pewnym momencie i tym z tym też jest związany e, pewien wątek, mm, mhm. więc nie będę spoilerował jakoś szczególnie mocno, ale bardzo pomysłowa jest ta, ta seria. To, co oczywiście nawiązuje w wielu momentach do uniwersum Marvela, do historii Visiona, do, do materiałów genetycznych, z których pochodzą zarówno on, jak i mm -hmm. członkowie jego rodziny. No i właśnie to się, to się znakomicie czyta, że wpisana w ra ramy jak najbardziej uniwersum Marvela historia, która tak mocno stoi na boku i jest tak bardzo inna od tego, do czego przyzwyczaiły nas te superbohaterskie naparzanki, Tutaj też trochę łupania się po ryjach jest. No, ale trochę bardzo, jest, ale bardzo, to, nie, bo... jest, to, nie... to nie... nie jest oś fabuły. Nie mhm. To, to nie, nie czytasz akurat w tym przypadku, że, żeby poczytać o kimś, kto się z kimś ciula po ryju, yy, tylko no, śledzisz całą tą historię i to, że to stoi właśnie na uboczu uniwersum jest w nim, mhm. ale nie jest zobowiązane jakimiś durnymi eventami, wydarzeniami, które się dzieją w innych seriach i tak dalej. To znowu sprawia, że to się fajnie czyta. Tak samo było na początku z Miss Marvel, tak samo było z Silver Surfer'em, czy w DC, zresztą ten sam autor, co tutaj w zrobił z miracle Tak, a zaczął też od Omega-Man, też było bardzo tak, fajne. Tak, i to te, też te, te, te było fajne. Wszystko natomiast, co, co trzyma się w dzisiejszych czasach głównych uniwersów. No, bardzo rzadko Zdarza się, że jest fajne. Bardzo rzadko, ale się zdarza, owszem, no. natomiast tutaj właśnie mamy taką historię kam mhm. kameralną z przedmieśń do, do, dokładnie i kurczę, no to jestem całkowicie spokojny o to, że nawet fanom tej najbardziej typowej łupaniny, ludziom, którzy lubią oglądać jak ludzie w spandeksach piorą się po ryjach, niekoniecznie ludziach, no ten komiks też się spodoba. On, to jest taka lektura, która zaskakuje raz za razem nieba, niebanalnymi rozwiązaniami. Bardzo mi się podoba też warstwa graficzna, która jest yy, autorstwa, jak już wspomniałem, Gabriela, Gabriela Wolty i, i Michaela Walsha. Wolta jest rewelacyjnym rysownikiem. Tutaj na przestrzeni tych chyba dziesięciu zeszytów, które tutaj zilustrował z 12. Mhm. To no, ja jestem absolutnie zachwycony jego stylem, taką delikatną kreską, która um, on nie, nie może, nie rysuje jakoś szczególnie dużo detali, ale potrafi świetnie zagrać mimiką postaci. To mi się bardzo podoba, zwłaszcza w przypadku żony. Uh -huh, uh -huh. Visiona, która tutaj ma w, mogę nawet powiedzieć, że chyba ona jest tutaj główną bohaterką tego komiksu troszeczkę bardziej niż, niż sam Vision um, przynajmniej tak, takie odnoszę wrażenie po lekturze um, ale też dr drugi rysownik, który się tutaj pojawia czyli Michael Walsh, też całkiem fajnie się wpisał um, jeśli chodzi o właśnie warstwę graficzną no to bardzo mi się podobało ale scenariuszowo jest to no jak dla mnie odkrycie bo dużo się nasłuchałem o tym jak bardzo dobry jest ten komiks i powiem szczerze i tak podchodziłem do niego z olbrzymią rezerwą, ponieważ wiele razy już słyszałem o tym, że o coś z Marvela DC jest rewelacyjne, a później przeczytałem i, i było takie hm. tak tak, znowu mnie nabrali żartowni się no no ale tutaj w przypadku Visiona, no okazuje się, że jednak naprawdę jest to tak dobry komiks jak wiele osób mówiło i ja mhm. rękami, nogami się pod tym wszystkim podpisuję. Vision jest zdecydowanie wartą kupna pozycją, zwłaszcza, że tak jak już wspomniałem, no 70 zł cena okładkowa bez większego problemu można go dostać za około 5 dyszek. Jest to jak za tak wydany komiks tak opasły i z taką ilością dodatków, ponieważ tutaj na końcu mamy no, dobrych 20 stron okładek, posłowia autorstwa, wszystkich autorów komiksu, trochę mm -hmm. szkiców no i za taką jakość myślę, że zdecydowanie warto, warto zapłacić zwłaszcza, że no, chyba rzadko mówimy tutaj w tak dużych superlatywach o jakimś komiksie superbohaterskim z tego głównego nurtu marvelowo -D -D -D owego mm -hmm. no a tutaj jest, no, tutaj jest naprawdę fajna rzecz i, i polecam zdecydowanie pod każdym możliwym kątem scenariusz, rysunki. Super, super. Jestem naprawdę bardzo zadowolony. A teraz przechodząc, znaczy zostajemy w Stanach, ale przechodzimy w trochę inne klimaty. Mam w rękach komiks Dracula. Jest to adaptacja filmu Francisza Forda Copoli pod tym samym tytułem. Za scenariusz tutaj odpowiada Roy Thomas, rysunki Mike Mignola, tusze John Nyberg i jest to Czesny Mike Mignola. Chociaż to, samo to jest y, wydaniem, y, polskie wydanie jest y, tym, co w zeszłym roku wydało IDW w Stanach. Mamy taki dość wysoki format, powiedzmy, że A4, chociaż jest to trochę węższe niż A4, nawet trochę wyższe niż A4, tak czy siak wysokie, mm -hmm. y, wysoki komiks. I jest wydany w Polsce przez Kabum i tutaj też taka ciekawostka, z tyłu jak sobie zobaczymy, jest napisane Kabum Horror. Imprint? Jak się dowiedzieliśmy ze źródeł całkowicie oficjalnych, y, horrory będą gościły w ofercie tego wydawnictwa. Pozwolę sobie zasugerować Koldera, żeby ktoś w końcu wydał w Polsce, bo jest wspaniałą historią i ma jest, super jest horrorem, jak jest bardziej. horrorem. Mm, mm. Trzy tomy, Wszystko Dark, Dark Horse, się. można Dokładnie. dogadać, to nie jest <laughs> Natomiast wracając do, do samego Drakuli, um, szczerze? Przepraszam, tak się wtrącę. No, no, no. To jest chyba pierwsza adaptacja filmu komiksowa, na którą naprawdę cholernie długo czekałem. Ej, mniej więcej to samo chciałem mhm. powiedzieć, natomiast e, w przypadku, jeśli komiks ma być adaptacją filmu, taką, no, jak to adaptacja, 1 do 1, e, no to tylko rysownik może mnie tutaj zainteresować. i No to jest Mike Mignola, czyli jeden z moich faworytów. Także no odpowiedź była prosta, czy po to będę chciał sięgnąć, czy nie. Oczywiście, że będę chciał. Widać, że jest to jeszcze ten wczesny y, Mignola, ale też y, wydaje mi się, że dzięki Takim komiksom mm, ludzie mogli go odkryć i pozwoliło mu to e, stworzyć inne swoje wielkie, wielkie pro produkcje. Fabułę myślę, że wszyscy znają, no bo e, Dracula Copoli też jest takim, takim turboklasykiem. E, nawet do niedawna, nie wiem czy dalej jest na Netflixie, ale był, bo w Sylwestra oglądałem. E, także scenariuszowo no, scenariuszowo chyba wszyscy wiemy czego się możemy spodziewać po tym komiksie, prawda? Mhm. Jest bardzo fajna historia, bardzo dobrze, e, bardzo dobrze przedstawiona e, rysunkowo. Nie da się zgubić rysunkowo. Mhm. To jest coś, co zacząłem doceniać w komiksach bardzo. Z znowu się wtrącę. Natomiast, mhm. jeżeli ktoś nie zna tego filmu, to powinien to obejrzeć. To powinien obejrzeć. Zdecydowanie jest to klasyk i to w dobrym tego słowa znaczeniu. Dokładnie. E, cały komiks jest w czerni bieli. Była też dostępna wersja w, e, z limitowaną czarno-białą okładką. Uh -huh. e, ja mam zwykłą, e, czerwono-czarno-innokolorową. E, pięknie wydany, dobrze przetłumaczony, e, dobrze są osadzone wszystkie e, rzeczy, czyta się bardzo przyjemnie, chociaż no, jak w przypadku mm, Minoli i scenariusza, który już się zna. To ogląda się. Mhm. E, ogląda się e, równie pięknie. Ym, na pewno współczuję e, Johnowi Najbergowi, kiedy dostał planszę od Mignoli, żeby je zatuszować. E, znasz, zatuszować, tak się mówi. Żeby do, na, nanieść tusz no, na tę planszę. On, on musiał to zatuszować po prostu. E, w momencie: na, na końcu e, komiksu mamy galerię i jest tu parę oryginalnych e, stron. I tutaj to jest informacja, że plansze te publikowane są po raz pierwszy w tej formie i one są fotokopiami jeszcze przed tuszowaniem. I mamy zaznaczone, co jest do tuszowania i mam wrażenie, że później pewnie Mike Mignola doszedł do wniosku, że raczej będzie zaznaczał, co jest nie do a resztę trzeba zatuszować. Ale to też bardzo fajnie jest zobaczyć w tej wersji mm. jego praca. Ja, ja chyba pierwszy raz widzę niezatuszowanego Mignola na oczy. <śmiech> I mamy też okładki wszystkich, czter znaczy okładkę pierwszego, drugiego, czwartego numeru i okładki albumów. Bardzo no, jak zawsze. Bardzo, bardzo ładne. Dla fanów horroru, no jest to potrzebne. Nie wyobrażam sobie, że jeśli ktoś naprawdę lubi ten gotycki horror, Drakule i, i te klasyczne historie, nie mówiąc już o filmie Kopoli, żeby nie sprawił sobie tego komiksu. Wydany jest. E, świetnie, cenowo, widzę, że na układce jest 79 zł, ale już na stronie wydawnictwa cena była e, mniejsza, e, zdecydowanie, e, przepięknie narysowany, dobrze odwzorowany, w sensie adaptacja tutaj scenariusza i e, jest bardzo sprawnie zrobiona, że te najważniejsze e, momenty i, i tym samym momenty, które hm, Najciekawiej wyglądają zatrzymane ze scenariusza są oddane. Jeden z moich ulubionych momentów, jedna z moich ulubionych scen w drakuli filmowym to na początku. Znaczy, no, na początku, kiedy odwiedza go jeszcze w jego zamku. Wtedy, kiedy zaczyna się inaczej zachowywać cień drakuli w stosunku do hrabiego. Mhm. W sensie hrabia robi jedno, ale jego cień robi co innego. I w ruchu, w filmie jest to oczywiście wiesz, do uzyskania bardzo łatwo, no bo przecież to się rusza, w końcu to film. Mhm. Natomiast zastanawiałem się, czy komiks właśnie dużo tych takich wizualnych smaczków będzie w stanie przenieść yy, i odwzorowuje to w świetny, w świetny sposób. No Dracula też był jedną z takich rzeczy, że kiedy udostępniliśmy na Facebooku katalog Kabumu i była tam informacja, że będzie Dracula, to było fajnie, prawda? W sensie du dużo osób było e, zadowolonych z tego, że ten komiks się w końcu w Polsce pojawi, i w końcu się w Polsce pojawił. E, no, miniola, im starszy, tym lepszy. Mm -hmm. Czasem mam e, wrażenie, ale tutaj już widać ten mm, warsztat, który zostanie oszlifowany w przeciągu kilku lat od, od tego kiedy powstał e, ten komiks. Boże, ja się zawiesiłem. Przepraszam mm. bardzo. I jest przepięknym przykładem właśnie opowiadania, obrazem czegoś, co znamy z ruchomych obrazów. Ja od siebie bardzo polecam świetna kolejna świetna pozycja od Kabumu, który nie zawodzi. A pamiętajmy, że jeszcze niedługo Umbrella Academy, która też musi być totalnym hitem. Mm -hmm. Bo jak nie, to pogadamy. <laughs> Bo właśnie, z tymi, co nie kupili. Krzysiek też będzie wszystkim do plecaka podrzucał. <laughs> e, świetna sprawa. E, o, nie, nie zwróciłem na to wcześniej uwagi. Zobacz, jaki bardzo ładny grzbiet ma na dole z tą ilustracją mm -hmm. taką. E, super, super sprawa. E, z całego serca polecam, bo dobry komiks, przepięknie narysowany, spoko wydany i w dobrej cenie jak na taką produkcję. No Dla fanów horroru mus, dla fanów Draculi mus, a mhm. dla ludzi, którzy lubią komiksy też warte sprawdzenia. Znaczy ja tutaj tylko dopowiem, że o ile oczywiście jak najbardziej zachęcamy do osiągnięcia po wersję od Kabum, to jeżeli komuś naprawdę bardzo mocno przeszkadza brak kolorów w tym komiksie, to warto wspomnieć o tym, że w, lipc, że są że w lipcu ukaże się w IDW wersja pokolorowana. Z, nowym, z nową okładką, która nie jest jakaś szczególnie fajna. Ta, ta tutaj na, na naszym rodzimym wydaniu mi się podoba dużo bardziej. No ale tak, jest, będzie też opcja dostania tego komiksu mhm. w kolorze. Moim zdaniem czerni i tutaj bardzo dobrze współgra z czasami tematem, których dotyczy. Okay. Także nawet mając wybór zdecydowałbym się na wersję czarno-białą. No to Ale to, to jest ciekawe, jak komiks jest kolorowy, to wydają wersję czarno-białą, a jak komiks jest czarno-biały, to wydają wersję kolorową. Tak jakby te, te wszystkie, które są wersjami noir z DC. Mhm. Czekam na kolorową edycję żywych trupów, to będzie Hitcher dużo mieliby do wydania, chociaż pewnie nie, ale ten. Natomiast ja pozwolę sobie przeskoczyć na momentik na rynek polski i sięgnę, sięgam po rzecz wydaną przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, czyli żadne takie oficjalne komiksowe wydawnictwo, ale komiks, za którym stoją bardzo fajne nazwiska, konkretnie Elżbieta Żukowska oraz Karol Kalinowski, znany, znany także jako KrL i chodzi mi o serię Borka i Sambor. Niedawno ukazał się trzeci zeszyt w tym cyklu, ale mam tutaj przy sobie wszystkie trzy i chciałbym tak pokrótce o nich opowiedzieć, ponieważ jest to fajna rzecz dla dzieci, która nie tylko bawi, ale i uczy. I bardzo mi się podoba właśnie to, że mamy tutaj do czynienia z takim fajnym, niegłupim komiksem, który może też czegoś nauczyć się o początkach państwa polskiego, ponieważ Borka i Sambor, tom pierwszy Postrzyżyny, tom drugi Myszy, tom trzeci Smok, są taką wariacją na temat znanych legend i podań polskich na początku w pierwszym tomie tutaj dostajemy troszeczkę o początku dynastii Piastów tom drugi myszy skupia się też na popielu smok oczywiście jest o smoku wawelskim i głównymi postaciami są, jest tytułowe rodzeństwo czyli Borka i Sambor, którzy przeżywają przygody właśnie w, tych, w tymże okresie czasu jeśli chodzi o scenariusz, to tutaj muszę powiedzieć, że pani Żukowska bardzo fajnie przełożyła legendy i te po, najbardziej takie znane podania e, polskie na język przystępny dla dzieci. Bardzo mi się podoba to, że no, legenda o smoku wawelskim to... Ja nie mówię oczywiście, że nie powinno się tego, nie wiem, czytać, mówić dzieciom, ale jednak jest to taka rzecz dość brutalna. Ojejku, no jak każda bajka, mm -hmm. no. Ale nie, nie, chodzi mi o to, że zastanawiałem się, jak zostanie przedstawione, e, jak zostanie przedstawiony koniec tego smoka w tym komiksie. Mm -hmm. Czy będzie to rzecz taka, którą mm, powiedzmy, będzie, jakby to ująć, e, czy, czy będzie to przedstawione w sposób taki nieoczywisty e, z mojego punktu widzenia? No nie, okazało się, że właśnie jest to fajnie przełożone na taki język przystępny dla dzieci. Mamy tutaj masę fajnych postaci, bo i Borka i Sambor są ciekawymi, sympatycznymi postaciami, z którymi dzieciaki jak najbardziej mogą się utożsamiać, ale też te postacie drugoplanowe, które się pojawiają w każdym kolejnym zeszycie, też są ciekawie rozpisane i nie stanowią tylko i wyłącznie tła. Mhm. Bardzo mi się podoba to, że nie tylko pojawiają się tutaj postacie właśnie znane z tych wszystkich podań i mitów, ale także mamy na samym końcu każdego zeszytu wytłumaczenie, co dokładnie tutaj autorzy mieli na myśli i też myślę, że stanowi to takie, taka, taką próbę zainteresowania czytelnika tym, żeby mocniej wgłębić się w tą naszą słowiańską tradycyjną mitologię, bo mamy na przykład w pierwszym tomie wyjaśnienie, co to, co to jest strzyga, licho, żerca, popielidzi, piastowie, makoszka, znachorka, dola, borowy czy, czy tytułowe postrzyżyny i taki, taki dodatek jest w każdym zeszycie. W trzecim też jest nawet taka są, są dwie zagadki dla dzieci znaczy zagadki Karol Karlinowski tutaj pokazuje w jaki sposób rysować głównych bohaterów i to też jest taki fajny dodatek, a rysunkowo właśnie jest to bardzo fajna rzecz. Jeżeli czytaliście Wow, my, jeżeli czytaliście kościsko, to tutaj mamy poziom mniej więcej ten sam, czyli bardzo, bardzo fajny. Jest to dodatkowo rzecz w kolorze, tak jak na przykład Turbo Lechici czy Furkot, tylko zdecydowanie mm -hmm. inna kategoria wiekowa. No ale bardzo mi się podoba to, że jest to właśnie taka sympatyczna, nienachalna, jakaś nie... nie, nie nie próbująca włożyć do umysłów nowego młodego czytelnika jakiejś ideologii. Fajnie napisana rzecz, fajnie narysowana rzecz, wydana w bardzo ciekawy sposób, ponieważ mamy tutaj zeszytówki w takim bardzo dużym formacie. Tutaj pozwolę sobie sprawdzić. No, to jest większy format niż taki typowy frankofon, więc jest to, jest to dość, dość solidna pozycja. Pierwszy zeszycik ma 28 stron, drugi i trzeci już 32 i cena okładkowa jest 18 zł. Z tego co sobie sprawdziłem na Gildi, wszystkie trzy są teraz dostępne. Zeszycik pierwszy w cenie okładkowej, natomiast drugi i trzeci za 2 zł mniej. Nie jest to może jakiś mega duży rabat, ale to też nie są jakieś szczególnie drogie komiksy, a są warte tego, aby się z nimi zaznajomić. Do, fajna lektura zarówno dla dzieciaków jak i dla dorosłych, ja ze swojej strony polecam i czekam na kolejne zeszyty, bo trójka kończy się napisem ciąg dalszy nastąpi. Du, du, du, du. No więc czekam, bo jest to fajna rzecz i oby jak najwięcej takich zeszycików. To ja wracam częściowo do Ameryki, ponieważ amerykańskie wydawnictwo Boom Studio wydało rozpoczęło nową serię, która, zaczyna, która nazywa się Ronin Island jest pisana przez Grega Paka, a ilustrowana przez Gianisa Milo Gianisa. Fajnie, że ma swoje imię też w nazwisku. Tak czy siak. Historia opowiada o tym, że we wschodniej Azji było coś, co oni tutaj nazywali wielkim wiatrem, co zniszczyło dużą część cywilizacji i część osób uciekła na... Co się śmiejesz z wiatrów? Nie, nie, ja się uśmiecham po prostu. Część osób uciekła na wyspę z różnych krajów, bo są tam zarówno Chińczycy, Japończycy, jak i Koreańczycy. I, no i starają, starają się przeżyć. I poznajemy dwójkę głównych bohaterów. Jeden jest synem samuraja, nieżyjącego już samuraja, są po tym, jak jest prowadzona historia. A dziewczyna, która się pojawia, jest e, córką rolnika z Korei. No i oni między sobą tam e, rywalizują o to, kto jest lepszy w szkole, Tam, bo, ponieważ jest, jest dzień testu. Widać tutaj bardzo e, fajnie ten kontrast, ponieważ chłopak występuje w zbroi swojego ojca, takiej pełnej samurajskiej, e, łącznie z hełmem. Natomiast dziewczyna wygląda jakby skończyła pracować w polu i przyszła, Przyszła do pracy i okazuje się, że nie wszyscy, znaczy ci, którzy nie uciekli na tą wyspę, również przeżyli. I w pewien sposób powrócił szogunat i żądają trochę pieniążków za ochronę. Kiedy się tam chcą dowiedzieć, przed czym niby trzeba ich ochraniać, to pojawiają się takie. Hmm, Częściowo jak japońskie oni, częściowo trochę jak takie mutanty z Fallouta, yy, czyli dziwne stwory w zbrojach z mieczami i innymi brońmi. I właściwie streściłem cały pierwszy zeszyt, ale to yy, na tym polega cała ta historia. To ma mieć pięć zeszytów i po pierwszym zeszycie bardzo chętnie sprawdzę sobie cztery pozostałe, bo wydaje się yy, właśnie ciekawym komiksem i takim dobrym połączeniem komiksu powiedzmy, że dla młodzieży, jak i normalnie w większej historii. Rysunki Gianisa, Milono Gianisa, są, są super. Nie, czy ty kojarzysz, co on rysował? Nie, nie, w ogóle nie. Ja z nim pierwszy raz się spotkałem, kiedy narysował dla, znaczy świadomie się z nim spotkałem, kiedy narysował dla IDW żółwie Bibo, Birok, Rocksteady niszczą wszystko. Tam były dwa numery. Natomiast i robił Profeta dla Extreme Studios, a zasłynął Old City Blues, który jest webcomiksem, a wydała go w Stanach Arkaya. Polecam ci sprawdzić sobie na necie, bo Old City Blues bardzo fajna rzecz, natomiast... Dobra, no... to wychodzi na to, że jednak znam go chociażby z Profeta, tylko tego nie odnotowałem. No właśnie, to też jakby wiesz, takich wielkich, wielkich serii jeszcze, Wydawało jeszcze nie Wydawało mi się, miał. że tam wszystko Simon Roy no coś, A jednak. A jednak nie. E, natomiast no Grega Pucka pewnie kojarzysz. Tak jest. I Greg Puck, który bardzo długo grzebał przy Hulku Oj, tak. i zrobił bardzo fajną serię zresztą The Totally Awesome Hulk którą rysował skarb narodu Frank Frankcho, Frank Cho. Outrage. Outrage. I scenariuszowo fajny, udany pierwszy numer. Jak zawsze, no, historię trzeba będzie ocenić po, po całości. Natomiast ten wprowadza kilka fajnych wątków to tą jakby dziecięcą rywalizację, ale też dorosły świat z potworami. Co sprawia moim zdaniem, że że historia może się, może się ciekawie rozwinąć i zebranie w tamtych czasach, bo to są powiedzmy, że XVIII-XIX wiek, chyba XIX według tego, co w informacji o komiksie było napisane, no to historycznie Japonia, Korea i Chiny nie były być może najlepszych stosunkach mhm. tak lekko, Ujmując, jeśli chodzi o tamte czasy, więc to też jest bardzo ciekawe tło do zrobienia jakiejś fajnej historii. Plus jest przepięknie narysowana, przepięknie pokolorowana, a gdyby ktoś chciał sobie ją sprawić fizycznie, to polecam Wam sprawdzić, czy, czy da się jeszcze gdzieś dostać um, wariantową okładkę, którą zrobił Itan Yang, która wygląda jak drzeworyt. Jest, jest bardzo, bardzo ładna. No, to tyle. Ja polecam. Przekonamy się. pewnie Może coś powiem, jak skończę czytać całą serię. Jak się oczywiście ukaże. A to świeża premiera, bo wyszła we środę. Mm -hmm. No ale pięć zeszytów, Boom mm -hmm. Studios, kurczę, rozkręcają się. <laughs> Już myślałem, że będzie, że pójdą tropem warianta i zaczną robić dwuzeszytowe storyarki. były... Tylko trzy okładki wariantowe. No to słabo, ja, bo Boom Studios zawsze mi się kojarzyło z tym, że robią cztero zeszytowe miniserie i history arki w dłuższych seriach, ale być może coś się tam pozmieniało. E, natomiast ja już tak na zakończenie parę słów o Manze K. Wydawnictwo Hanami, cena okładkowa 45 zł, autorzy Jiro Taniguchi i Shiro Tosaki. I sięgając po tą mangę e, Byłem absolutnie przekonany, że nie da się zrobić dobrej historii o kolesiu, który się wspina na góry. Można zrobić dobrą historię o kolesiu, który wspina się na góry. Tajemniczym głównym bohaterem komiksu K jest tytułowy K. Jest to alpinista, o którym tak na dobrą sprawę nie wiadomo za wiele. Aczkolwiek w kolejnych zeszytach, w kolejnych rozdziałach tej, tej mangi z których każdy dzieje się u podnóża, początkowo u podnóża innej góry. Poznajemy jakieś tam szczegóły z jego, z jego przeszłości, aczkolwiek nie, niezbyt wiele. Natomiast sama manga opowiada o tym, najczęściej o tym, że tytułowy bohater udaje się w jakąś misję najczęściej polegającą na tym, by kogoś uratować, kto utknął w tych górach, ale nie tylko, więc nie mamy tutaj takiej, można powiedzieć, całkowitej monotonii, ale przede wszystkim jest to historia o zmaganiu się z kolejnymi ośmiotysięcznikami, z tymi szczytami trudnymi do zdobycia, czasami wręcz niemożliwymi do zdobycia i gdybym miał jakoś w jednym zdaniu określić czym tak naprawdę jest manga K to bym powiedział, że jest to historia o superbohaterze, który którego mocą jest wspinanie się na góry ponieważ mamy tutaj momentami, no, no, no. momentami takie fragmenty, w których no po prostu już tylko brakuje tego, tego kostiumu i peleryny, mhm. tak bardzo bohaterski jest główny bohater i jest to bardzo fajne, jest to historia o pokonywaniu własnych granic, o, o tym, że te granice tak naprawdę mogą w zasadzie w ogóle nie istnieć, ponieważ to co główny bohater wyczynia na przestrzeni kolejnych stron jest naprawdę nadludzkie a mimo to wciąż mamy do czynienia jednak z można powiedzieć z zwykłym, zwykłym gościem, który postanowił kiedyś, że będzie wchodził na góry, bo bardzo to lubi i bardzo mi się podoba to, jak rewelacyjnie jest narysowana ta manga, bo no, można by pomyśleć, że skoro mamy mangę o alpinistach, no to po prostu góry, góry, góry, koniec nie? ale tak naprawdę widać doskonale, że mm, autorzy odrobili zadanie domowe i mamy tutaj różne ściany, widać, widać to po prostu, że... E, znaczy w rysowaniu to widać, tak? Tak, tak, mhm. tak to wi widać doskonale, że nie tylko postacie mówią, że oj tutaj jest ciężko, coś tam mamy jakieś tam, nie wiem, we, wsteczne stopnie czy... czy Tutaj może to inaczej się nazywało, teraz nie będę tego dokładnie szukał, ale to też w rysunkach doskonale widać. I to, co ta Niguchi tutaj wyprawia, to jest no niesamowita, niesamowita rzecz. Niektóre kadry wyglądają tak, że ja jako czytelnik czułem respekt przed tą górą i na pewno bym nawet nie próbował na nią, na nią wpierniczać. A co dopiero jeszcze robić akcję ratunkową albo na przykład podążać za osobą, która powiedzmy grozi ci pistoletem, że masz tam wejść i koniec, albo się nie? Tak, Jest jeden taki rozdział tam, tam w środku. Bardzo fajnie się to czytało, pomimo tego, że tak jak mówiłem, mówię, podchodziłem do tej mangi na zasadzie takiej, no co, no, historia o gościach, którzy wchodzą na góry, co może być w tym ciekawego? Okazuje się, że naprawdę Bo... bardzo <śmiech> dużo <śmiech> fajnych, ciekawych rzeczy można tutaj zawrzeć. Sam główny bohater i to jego otoczenie jest bardzo ciekawe, chociaż tak, jak już wspomniałem, niewiele na, na jego temat się dowiadujemy i nie obraziłbym się, gdyby była jakaś kontynuacja znaczy wiem, że nie ma kontynuacji i niestety już się jej nie doczekamy bo Jiro Taniguchi niestety zmarł no ale jest to kolejna historia z jego rysunkami, która naprawdę bardzo przypadła mi do gustu no, wydawnictwo Hanami konsekwentnie przedstawia nam twórczość tego, tegoż artysty co prawda Chociażby Idący Człowiek mi się podobał Dużo, dużo bardziej mhm. Ale to wciąż jest cholernie dobra manga I polecam serdecznie Natomiast e, jeśli chodzi o Ostatnio można powiedzieć, że e, Temat alpinizmu jest taki dość gorący Bo e, wiele osób straciło Znaczy cały czas wiele osób tra traci tam życie Ale pamiętasz były, była sytuacja z Polakiem no, no, no. Jakiś czas temu i nawet w bibliotece miejskiej bibliotece publicznej nieopodal miejsca mojego zamieszkania obecnego jest wystawka na jest taka gablotka o właśnie przy, przy szybie poświęcona alpinizmowi pojawiły się jakieś nowe książki, więc tutaj można powiedzieć, że wydawnictwo całkiem fajnie się wpisało tematycznie i przedstawiło nam dobrą, bardzo dobrą historię, którą poleciłbym nie tylko fanom mangi jak wiadomo, jeżeli słuchacie nas często ani Andrzej, ani ja jakoś szczególnie mangowi nie jesteśmy ale rzeczy od wydawnictwa Hanami w ciemną zdecydowanie i najczęściej okazuje się, że są to świetne rzeczy, w przypadku K znowu tak jest więc nie ma co się zastanawiać, bardzo fajna manga i kolejny raz polecam myślę, że musimy zrobić jakiś odcinek w którym będziemy wreszcie na wszystko pcioczyć powinno tak być okej okay. Może, się. może następnym nie, nie, razem. Może następnym zobaczę. razem chyba nie, Sens po tym, co mam teoretycznie przygotowane, mhm, okay. ale w końcu do tego dojdziemy. Okej, okay, no to na dzisiaj to będzie wszystko w takim razie od nas. Jak zwykle dziękujemy. Jeżeli do, dotarliście aż tutaj i nie wyłączyliście gdzieś w połowie, jeżeli. Nie, posłuchaliście tylko Kapitan Marvel i wyłączyliście. Dokładnie. Słyszymy się za dwa tygodnie. Tak. No i cóż komentarze są do waszej dyspozycji czytamy odpowiadamy staramy się w miarę możliwości jakoś tam dostosować. Jeszcze raz dziękujemy za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć.